Jest trzecia. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Szef NATO zabiera głos po rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zapewnia, że to było spotkanie przyjaciół. W rozmowie z CNN sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że rozumie rozczarowanie Donalda Trumpa zachowaniem niektórych europejskich członków NATO. Zdaniem Marka Rutte nie sprostały one próbie, które, której zostały poddane. Równocześnie podkreślił, że znaczna większość państw europejskich należących do Sojuszu była pomocna w czasie wojny z Iranem, jeśli chodzi o bazy wojskowe, logistykę i przeloty samolotów nad ich terytorium. Dodał, że zwrócił na to uwagę Donaldowi Trumpowi. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu mówiła, że jednym z punktów spotkania amerykańskiego prezydenta z sekretarzem generalnym Sojuszu będzie kwestia wyjścia USA z NATO. Solidarność Zachodu jest wystawiana na próbę. Tak mówił w Polskim Radio 24 dr Jakub Gajda, politolog i iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego.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 Będzie głosowanie nad drugim wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier Donald Tusk zwrócił się do marszałka Sejmu Chłodzimierza Czarza z tego o szybkie działania w tej sprawie. Szef rządu powiedział, że ma niepokojące informacje dotyczące powiązania giełdy Zonda Krypto z politykami opozycji.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 Dziś w Sejmie ślubowanie czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie doczekali się zaproszenia od prezydenta, więc zapraszają Karola Nawrockiego na uroczystość do Sejmu. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati tłumaczy, że ślubowanie jest tylko ceremoniałem, który powinien odbyć się w uroczystym miejscu. Przepisy ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, nie przewidują żadnej roli prezydenta. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewiduje rolę bierną, ale nie ma żadnego przepisu, który uprawniałby pana prezydenta do weryfikowania prawidłowości wyboru dokonanego przez Sejm. Tuż po ślubowaniu nowi sędziowie wybierają się do Trybunału Konstytucyjnego. Przemysł i zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy uda im się tam wejść. Brutalna prawda niestety jest taka, że to prezes Trybunału Konstytucyjnego na końcu umożliwi faktycznie lub nie umożliwi tym sędziom, aby mogli wykonywać obowiązki orzecznicze. 1 kwietnia prezydent odebrał ślubowanie od dwojga sędziów Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka nie miała takiej możliwości. To są aktualności jedynki. Walka o popularną porodówkę w Brzezinach ceniony w województwie łódzkim oddział położniczy ma być zlikwidowany, bo rodzi się tam coraz mniej dzieci. Położne liczą, że władze powiatu wycofają się z planów zamknięcia. Rozpoczęły się w tej sprawie negocjacje, mówi starosta powiatu brzezińskiego Bartłomiej Lipski. Mieliśmy tylko dwie drogi. Albo udawać, że nic się nie dzieje i w naturalny sposób, by przestała funkcjonować ta porodówka, albo podjąć rękawice i rozmawiać. Mieszkańcy Brzezie nie wyobrażają sobie likwidacji oddziału. Sama rodziłam tę dwójkę dzieci i uważam, że ten oddział naprawdę był na wysokim poziomie. Pracuję w szpitalu w Brzezinach na chirurgii. Jesteśmy po prostu tym wszystkim zaskoczeni. Najbliższe odbrazień porodówki są w Łodzi, to prawie 30 kilometrów dalej. Pierwsze takie miejsce w Polsce, w Poznaniu, powstało Muzeum Kicikoci, ulubienicy dzieciaków. Jan Mazurczuk z poznańskiej organizacji turystycznej jest przekonany, że to miejsce szybko stanie się celem wycieczek całych rodzin. To już kilkanaście lat obecności Kicikoci w Polsce. Ponad 20 milionów sprzedanych książeczek, więc całkiem spora grupa zainteresowana tym, jak może wyglądać ten świat kici koci. Muzeum przypomina bardziej salę zabaw, inspirowaną popularną serią bajek. Dzieci mogą odwiedzić m.in. sypialnię czy kuchnię kici koci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.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 Polskim Radiu 24, powtórka programu Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest Jacek Żakowski, Uniwersytet Sivitas. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry.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 że się stopniowo degeneruje i rozpada i yy, możemy powiedzieć, że się nie udała yy, z wielu względów yy, i jesteśmy w takim dramatycznym, historycznym momencie.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 uchybiało. To znaczy, że dochodziło tam do uchybień związanych z zatrudnianiem ludzi, wykorzystywaniem pracowników w celach politycznych. Czy ktoś jeszcze wie, o co chodzi? Pani co? To, te, te dwie sprawy, moim zdaniem, trzeba radykalnie rozłączyć. Jedno to są naruszenia z okresu władzy pisowskiej i zarzuty poważne bardzo, które ciążą na panu y, sztuckim. Zobaczymy, czy się obronią w sądzie i tak dalej, i tak dalej.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 W ten sposób likwidujemy największą przewagę, jaką demokracja ma nad autorytaryzmem, czyli to zbiorowe myślenie, prawda? Zbiorowy nawóz, zbi sumowanie naszych kompetencji, naszych umiejętności. No tak. Y I rzeczywiście poznajemy tylko. Y y y y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 Iran ma takie karty mm, po swojej stronie, chociażby jak granie tym kryzysem ekonomicznym e, związanym z wysokimi cenami paliw. Kolejna sprawa, jeżeli e, na przykład Amerykanie zdecydowaliby się na jakąś operację lądową, to mogło to spowodować kryzys humanitarny, gdzie świat jeszcze gorzej by tutaj patrzył na to, co się dzieje e, na terenie właśnie tutaj Bliskiego Wschodu. Mam na myśli przede wszystkim desant na Wyspę Hark czy e, w okolice ciśniny Ormus. No i jeszcze jedna kwestia, o której często się niestety zapomina, mianowicie, że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 to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. No Wiadomo, demokraci jak najbardziej by chcieli doprowadzić do impeachmentu. No, w mojej ocenie w chwili obecnej nie jest to możliwe. Natomiast wszystko może się wydarzyć za kilka tygodni, kiedy może się okazać, że ten konflikt rozgożeje na nowo, kiedy na przykład Iran przegrupuje się i wymyśli jak tutaj uderzyć w Stany Zjednoczone. I Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Słuchacze, to nie jest tak również, że Iran może tylko atakować Stany Zjednoczone regionalnie czy lokalnie. No przecież yy, cały właśnie irański Korpus Strażników Rewolucji czy irańska gwardia rewolucyjna. Ona przygotowywała się latami do walki z wielkim y, y, y, y, złem. Y, y, nie można wykluczyć, że w, w przyszłości dojdzie do ataków sabotażowych, ataków i y, y, y, y, y, y, y operacji służb specjalnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Być może już takie przygotowania są y, y, robione. To ma pan wątpliwości, jest... że te przygotowania trwają? Ja nie. W mojej ocenie na pewno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 mają już właściwie konkretną twarz teraz i Petera Jarto i samego Wiktora Orbana, bo już nie tylko domniemujemy, ale mogliśmy posłuchać treści rozmów na przykład z Sergiem Ławrowem. Tak, pani redaktor, ma no tutaj w pełni rację. No to zupełnie kuriozalne te rozmowy takiej w